No jeśli to ma być duchowa uczta, no to módlcie się, żeby to nie był duchowy bigos i flaki z olejem, ani jakieś suchary. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej konkretne. Nie obiecuję ciastek z kremem, ale może jakąś grochówkę. Ela się krzywi. Ludzie w kościele są bardzo grymaszni. Człowiek się stara, układa to kazanie. A potem ktoś zwyczajnie zapomina po godzinie, co w ogóle było mówione. To jest dramat. Dobra, spróbujemy, żeby to była gęsta, dobra gruchówka, ale oczywiście zależy od naszego, naszej percepcji, możliwości przyswajania tego, co się mówi i od także tego, czy to, co przygotowałem, jest dobrze dobrane, dogotowane, czy nie ma tam nieprawidłowych składników. Chciałbym, żeby dzisiaj zabrzmiało z tego miejsca przesłanie nadziei, które też ukierunkuje nas jako Kościół w pewnym działaniu, w, pewnych, w pewnej wizji. Bo co by nie powiedzieć, żyjemy w niespokojnych czasach, choć akurat w naszym kraju jest nieźle, jest dobrze, patrząc z perspektywy kilkuset nawet lat, jest bardzo dobrze, natomiast są dziesiątki miejsc na ziemi ogarniętych konfliktami, problemami ekonomicznymi, wojnami i to jest przygnębiające. I co mamy myśleć o tych niespokojnych czasach? Przecież jest już XXI wiek, często tak się mówi i to sugeruje nam taka wypowiedź, że człowiek współczesny to już nie jest jakiś neandertalczyk, ale to jest człowiek wysoko rozwinięty, wyedukowany, cywilizowany. Otóż, kiedy patrzymy na całokształt globu, tak właściwie nie jest. I to, co było w sercach ludzi tysiące lat temu i setki lat temu, jest dzisiaj. Zmieniły się tylko technologie zabijania. Co możemy myśleć o tych niespokojnych czasach, kiedy twór nazywany państwem islamskim próbuje. Zdobyć Europę, założyć tutaj kalifat. Co mamy myśleć o uchodźcach, z którymi jest tyle problemów, aczkolwiek należy im jakoś pomóc. Co mówić, jak żyć, jak postępować. I to jest, świecie przygnębiające, dlatego że nie ma na świecie dnia bez wojny, nie ma dnia bez zamachów, bez morderstw. Często ludzie pytają i my też sami myślimy, co czeka ten świat, czy aby wojna nie przyjdzie do nas tutaj? Na razie jest spokojnie, ale przecież to wszystko może się zmienić. Jaka czeka nas przyszłość? Jaką przyszłość mają moje dzieci? Według danych ONZ codziennie w różnego rodzaju konfliktach, wojnach, w wyniku przemocy fizycznej codziennie ginie 2000 osób, 2000 ludzi jest zabijanych, Podaje się, że w wyniku wojen w ciągu roku ginie około 50 tysięcy ludzi. Czasami więcej, czasami mniej. To jest średnia statystyczna. Z ostatnich lat ludzie są zdesperowani i pozbawieni nadziei. I nawet w tak spokojnych krajach jak nasz, jak Polska, ludzie również okradani są z nadziei, tracą wiarę w sens życia, w przyszłość Dane medyczne, prokuratorskie mówią, że o wiele więcej ludzi w Polsce ginie z powodu samobójstw niż z powodu morderstw. O wiele więcej ludzi pozbawia się samych życia niż ginie w wyniku napaści, w wyniku działania z strony trzeciej, jak to się powiada. Więc co począć z takimi statystykami, z tym no, przygnębiającym dość obrazem, co mamy o tym myśleć, co mamy o tym mówić, jak mamy się zachowywać i odnosić do tych sytuacji. Ale na szczęście mamy Biblię, mamy Słowo Boże, które mówi nam, co czeka ziemię, co jeszcze ma się wydarzyć i dzisiaj chciałbym przeczytać z trzech miejsc pewne fragmenty, które pomogą nam lepiej zrozumieć te czasy i pomogą nam Skuteczniej w tych czasach funkcjonować. Księga Izajasza, rozdział drugi, wersety jeden do cztery, Izajasz, rozdział drugi. Widzenie Izajasza, Syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu i stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno, jako najwyższa z gór, i będzie wyniesiona ponad pagórki a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów, i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Halleluja, moglibyśmy powiedzieć. Oby jak najszybciej ten czas nastał. Słowa z wersetu czwartego o przekuciu mieczy na lemiesze włóczni na sierpy umieszczone są na gmachu siedziby ONZ w Nowym Jorku, tylko jest pewien problem. Te słowa są wycięte z kontekstu na tym budynku, dlatego że ten werset mówi, że to Pan będzie rozsądzać ludy i kiedy Jego prawo wyjdzie z Jeruzalemu, kiedy Jego rządy obejmą ziemię, wtedy dopiero będzie można przekuć miecze na Lemiesze. Tymczasem człowiek w swojej dumie pysze, z zarozumiałości i arogancji próbuje sam ustanowić pokój, do którego nie jest zdolny, gdyż w sercu ludzkim drzemie zło. I tylko złamanie tego zła w Chrystusie Jezusie jest w stanie przynieść prawdziwy pokój. Ale te słowa dają nam nadzieję. Te słowa kierują nasz wzrok w przyszłość i mówią o tym, co ma się wydarzyć. Będzie czas, gdy zamiast czołgów będą pługi i kombajny Zamiast rakiet i kałaszników, kałaszników tak? karabinów, kałaszników, będą sierpy, kosy, narzędzia rolnicze. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak gigantyczne koszty przeznaczane są na zbrojenia. Gdyby połowę z tej kwoty przeznaczyć na problemy ekonomiczne, świat byłby dużo lepszy. Tylko połowę, większość problemów byłaby rozwiązana. Ale w tym momencie, mimo tych pięknych słów na Gmachu ONZ, nie jest to możliwe. Europa się boi i się zbroi, bo jest wróg. Każde państwo stara się mieć jak najsilniejszą armię. I zauważcie, że to widzenie Izajasza związane jest z Judą i Jeruzalem, i to kieruje nas do innego fragmentu, drugiego, który chcę odczytać, z którego chcę zaczerpnąć, do wypowiedzi Jezusa zapisanej w Ewangelii Mateusza w rozdziale dwudziestym czwartym. Również ta wypowiedź dotyczy przyszłości, tego, co ma się wydarzyć i tego, jakie okoliczności będą towarzyszyć czasom końca. Ewangelia Mateusza, rozdział 24. Kilka wersetów, bo cały ten rozdział mówi o czasach końca. Przeplatane są w nim wypowiedzi o losach Judy, Żydów, o świątyni Heroda, która wtedy stała, o wypędzeniu Żydów z ziemi obiecanej, w której byli. Przeplatane te wypowiedzi są z wypowiedziami o narodach, o czasach absolutnego końca dla całej ziemi. Tak więc musimy wiedzieć, umieć te wypowiedzi odseparować, rozdzielić i dzisiaj chciałbym przeczytać kilka dotyczących tych czasów końca, co do których jesteśmy przekonani, że one są już Blisko, albo nawet, że to są już te czasy końca, czasy ostateczne. Jezus zapowiada na początku tego rozdziału, że świątynia będzie zniszczona. Trudno było sobie to wyobrazić, aczkolwiek w przeszłości tak już się zdarzyło. Z tym, że ta świątynia, świątynia Heroda, była po pierwsze dużo większa i bardziej okazała niż świątynia Salomona, przynajmniej te wszystkie zabudowania dookoła. Po drugie, funkcjonował wtedy... Tak zwany Pax Romana, pokój rzymski, a więc Rzym gwarantował stabilność swoich prowincji, pokój, bezpieczeństwo, więc trudno było sobie wyobrazić, że ten mocarz, jakim było Imperium Rzymskie, dopuści do jakiegoś poważniejszego konfliktu w swoich granicach, ale Jezus mówi, że kamień na kamieniu nie zostanie tak rzeczywiście się kilkadziesiąt lat później stało. W wierszu trzecim, to jest charakterystyczne dla myśli żydowskiej także dla uczniów Jezusa, uczniowie zadają mu pytania, są ciekawi i myślę, że każdy z nas chyba by chciał znać odpowiedź na te pytania. Mówią do niego, powiedz nam, kiedy to się stanie. To jest najczęstsze pytanie zadawane wróżkom. Jak długo będę żyć? To jest też potężny biznes. Może trochę słabsze niż zbrojenia, ale... Bardzo dochodowe. Kiedy to się stanie? Powiedz nam, kiedy, kiedy, kiedy. Data, data, data, powiedz, ile mam lat jeszcze. To jest bardzo ludzkie. I jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Czyli właściwie dwa, może nawet trzy pytania. Kiedy i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Świadomi są, że świat się skończy. Jezus nie mówi tutaj w tych wypowiedziach o datach, ale o pewnych wydarzeniach, znakach, które mają... Poprzedzić Jego przyjście i ten czas, kiedy miecze przekute będą na lemiesze. I mówi tak, wiersz piąty. Po pierwsze, będą zwiedzenia. Będą fałszywi mesjasze, Chrystusowie, tak? Coś dzisiaj mi z tym polskim nie idzie? Chrystusi. Tak więc będą zwiedzenia. Dalej w wierszach 6-7 mówi o wojnach, wieściach wojennych. I co tu jest ciekawe? Abyście się nie trwożyli, bo to się musi stać. Tak więc jeśli słyszysz wieści wojenne, nie trwóż się. To się musi stać. Ziemia idzie w swoją stronę. Siódmy wers. Powstanie naród przeciw narodowi. Królestwo przeciw królestwu. Głód Zarazy, trzęsienia ziemi, a więc kataklizmy spowodowane działalnością człowieka, jak i też te, które można powiedzieć są w naturze. Trzęsienia ziemi, zarazy. I werset ósmy mówi tak, ale to wszystko dopiero początek boleści. Jezus mówi, że będzie jeszcze gorzej. To jest dobra nowina. To jest Ewangelia i Ewangelia mówi, że będzie jeszcze gorzej. Dobra nowina polega na tym, że ona mówi prawdę, nie ukrywa jej, nie łagodzi, ale konfrontuje nas z rzeczywistością. Na tym polega dobroć i pokazuje również drogi wyjścia, drogę zbawienia. 1314 czternasty. Jezus pomiędzy mówi o wielu różnych innych zjawiskach, ale chciałbym, żebyśmy odczytali jeszcze z tego rozdziału te dwa, 13:14 a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Amen. Mam nadzieję, że nie kichamy na to. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. I w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, oj, no to aby wytrwać, zacisnąć zęby, gdzieś się schować w mysią dziurę i wytrwać do końca, taki przyklejony gdzieś, wiecie, tak jak na statku człowiek do masztu się przywiązuje, fale go próbują oderwać. On tak, aby wytrwać, burza minęła, o, udało się. Ale czternasty werset jest wyzwaniem. I będzie głoszona ta Ewangelia, ta Ewangelia, która mówi, że będzie jeszcze gorzej. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Trudno głosić Ewangelię, będąc przywiązanym do masztu. I ten werset jest wyzwaniem dla nas. Bo on zakłada nie bierne przetrwanie do czasu przekucia mieczy na lemiesze, ale zakłada, że my będziemy tymi, którzy umożliwią jego wypełnienie. Wierzę, że powołaniem dla Kościoła jest to, abyśmy byli w centrum woli Bożej. My jesteśmy bezradni, bezsilni, nie możemy nic zrobić z tymi wszystkimi wojnami, wieściami wojennymi, trzęsieniami ziemi, zarazami, konfliktami etnicznymi, religijnymi. Jesteśmy bezsilni, bezradni, ale... To, co jest w wierszach, w wierszach 13, a szczególnie 14, to należy do nas. To jest nasze zadanie. Czy możemy powiedzieć amen z przekonaniem? To jest nasze zadanie, to jest nasza odpowiedzialność, to jest nasze powołanie. Kościół znając przeszłość, powinien znać przeszłość, wiedząc sporo o przyszłości, choć to nie jest główny punkt działania Kościoła, aby znać dokładnie w szczegółach, Każde wydarzenie, które ma przyjść wiemy generalnie co będzie w przyszłości. Kościół powołany jest do działania w teraźniejszości. Kościół powołany jest, aby działać tu i teraz. Amen. Dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski z pełną energią, wizją i rozmachem wśród ludzi, którzy tracą i tracili nadzieję. Przypominam tą statystykę. Więcej ludzi w naszym kraju popełnia samobójstwa niż jest zabijanych. To jest tragedia. Czy my wypełniamy swoje powołanie? Czy przyczyniamy się do zmniejszenia tej liczby? Czy jesteśmy tymi, którzy robią wszystko, aby położyć tamę temu złu? Powołanie Kościoła to jest powołanie dla mnie, dla ciebie, dla nas. I to jest dla każdego, kto siedzi tutaj na krzesełku, obojętny, czy plastikowe, czy drewniane. To jest powołanie dla ciebie. Bo czasami ci, którzy siedzą na drewnianych krzesełkach mogą myśleć sobie, a jestem tak daleko, pod ścianą, to chyba mnie nie dotyczy. O nie, widzę, że się obrazili. Bardzo dobrze. To była taka troszkę nieudolna prowokacja. Ale widzę, że słuchacie, to mnie cieszy. Powołanie. Co jest naszym powołaniem? Numer jeden to jest naśladowanie Chrystusa. Ale żeby go naśladować, trzeba go znać. Kolejny numer jeden to jest znać, poznawać Chrystusa. Kolejny numer jeden to jest głosić, Przekazywać Chrystusa. Tak więc mamy trzy numery jeden. Wybierz, który numer w tej chwili jest dla ciebie istotniejszy. Połóż akcent, nacisk na Twój numer jeden, ale te wszystkie trzy numery: jeden, jeden, jeden, są tak samo ważne one muszą być razem. I właśnie w księdze Izajasza czytamy w jednym miejscu, często. W okresie świąt Bożego Narodzenia cytowany ten werset jest, to jest Izajasza 9,1, pamiętacie? Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie nad mieszkańcami krainy ciemności, rozbuśnie światłość. Oczywiście wiemy, że jest to Panu Jezusie, który w Betlejem się urodził, gwiazda świeciła, pasterze klękali, śpiewali, bydło też i królowie przyszli z prezentami i wiemy, a, to była ta światłość. No też, to był numer jeden na tamten czas, ale teraz jest numer jeden na ten czas, kto jest tą światłością? Gdzie ona ma świecić? Gdzie ma świecić ta światłość? Tam, gdzie my jesteśmy. Tam, gdzie my żyjemy. I to jest nasz numer jeden. To jest cel przyjścia Jezusa, aby ludzie ujrzeli światło, zanim On przyjdzie, przed Jego powrotem. Czy to robimy? No w jakiś sposób tak, oczywiście staramy się, jedni bardziej, drudzy może mniej. Czy jesteśmy usatysfakcjonowani tym, co robimy? Czy jesteśmy usatysfakcjonowani efektami? No, już widzę, że niektórzy przecząco kręcą głową. Ja też mogę powiedzieć, że absolutnie nie jestem usatysfakcjonowany, nie jestem zadowolony z efektów, raczej czy zdecydowanie nie. Chcemy być skuteczniejsi, ale nie zawsze właściwie, czy prawie zawsze nie wiemy, jak to robić. I myślę, że pierwszym krokiem jest dostrzeżenie przeszkód, jakie są w nas. W nas. I sprawdzenie, co Bóg może z tym zrobić. Wiecie, Świat jest światem i z natury świata wynika to, że są tam przeszkody, bo świat tkwi w złem. I my nie musimy odkrywać tego, że w świecie są przeszkody, bo to jest oczywiste. I szkoda czasu w ogóle, żeby zastanawiać się, jakie to problemy są w świecie, że, że trudno się Ewangelię głosi. No, tak, zawsze były takie same, jedne większe, mniejsze. Natomiast pytanie nasze powinno być, jaki problem jest we mnie? Co jest we mnie przeszkodą? W czym ja jestem słaby? Czego ja nie potrafię? Oczywiście odwołujemy się do wzoru pierwszego Kościoła najczęściej, tam szukamy tego idealnego obrazu. I teraz powiem Wam, że Kościół od początku miał problemy z ewangelizowaniem, z docieraniem do zgubionych. Od samego początku. Może nam się to wydać dziwne. Jak to? W Dniu Zielonych Świąt, trzy tysiące mężów? No tak, to, było, to był pierwszy dzień narodzin Kościoła, taki oficjalny, z Duchem Świętym. Ale wiecie, przez kilkanaście następnych lat... Kościół nie wychylił nosa poza Jerozolimę. Było super. Wspólnota dóbr. No może ci, którzy mieli pozbyć się majątku, może nie mieli aż tak super. Mieli dylematy być może. Na pewno niektórzy mieli dylematy, nawet o pewnej dwójce czytamy, co się z nimi stało. Ale reszta? No kapitalna sprawa. Idyliczny obraz. Sponsoring, socjal. Lepszy niż w Szwecji. Komuś coś brakuje? Proszę bardzo, są pieniążki, jest jedzenie, bierz, to dla Ciebie. Apostołowie wydzielali, dobrzy wujkowie, świetna sprawa. Tylko, że te pieniądze kiedyś musiały się skończyć. No chyba, żeby z całego świata ludzie do tej Jerozolimy zjeżdżali, zjeżdżali przez pokolenia, ale nie sądzę, żeby to było Bożą wolą. Aby Kościół rósł ponad miarę w Jerozolimie, utrzymując tych, którzy mogliby pracować i którzy mogliby co więcej zanieść Dobrą nowinę troszkę dalej. I wielu komentatorów biblijnych, ja się z tym absolutnie zgadzam, uważa, że ten Kościół zaczął być prześladowany po to, aby ruszył się ze swojego miejsca. Wiecie, ten idyliczny obraz był zarysowany. Pojawiło się po pewnym czasie szemranie. Słuchajcie, choćbyśmy nie wiem, jak bardzo starali się w kościele, choćbyśmy nie wiadomo, jak wspaniałą atmosferę stworzyli, choćbyśmy nie wiadomo, jak wielkie pieniądze zorganizowali na to, żeby każdemu, każdego potrzeby były zaspokojone. I tak znajdzie się ktoś, kto będzie niezadowolony, kto skrzywi się, pokręci nosem, powie, a to nie takie jedzenie, a nie taka paczka. A za późno, a najpierw on A dlaczego nie ja Więc zawsze może znaleźć się ktoś Czy sytuacja, która sprawi, że Ktoś będzie szemrał i narzekał Czy ja może przesadzam? Nie przesadzam? Pewnie, że nie Znamy siebie, znamy życie, wiemy jacy my jesteśmy Tak po prostu może być Jak to się mówi, na uszach możesz stanąć Ale i tak ktoś cię skrytykuje A więc nie stawaj na uszach Stój na nogach i drugi problem to był właśnie ten, że Kościół nie ruszał się z Jerozolimy. Ja bym opisał takim pewnym obrazem. Wszyscy wiemy, jak wyglądają kiszone słoiki w ogórku. To się wytnie. Kiszone ogórki w słoiku. Mowa polska. Być niełatwa. Dobrze, że się śmiejecie, ale już powód do krytyki mógłby być. O, ten pastor, to on tam, język mu się plączy. Wracamy do obrazu. Piękny szklany słoik, w środku ciemnozielone ogórasy. Koperek, czosneczek, co tam lubimy. Fantastyczna sprawa, pyszny. I ten kościół w Jerozolimie, wydaje mi się, gdybym chciał go opisać takim obrazem, to widzę słoik z ogórkami, zakręcony i taki dobrze zakiszony. Królestwo Boże porównane jest do kwasu, który zakwasza Te ogórki są zakwaszone idealnie, calutkie Ten kwas jest wszędzie w tym słoiku Jest gęsty, otworzysz i czujesz zapach tego kwasu Jak to są dobrze zrobione ogórki, cały dom pachnie Myślę, że Kościół w Jerozolimie był takim Świetnie zakwaszonym takim słojem z ogórami Wszyscy byli tak zakwaszeni Ewangelią, tak zakwaszeni Że aż zaczęły im zęby cierpnąć Zaczęło się właśnie szemranie i Bóg mówi: Dosyć tego zakwaszania się w jednym miejscu. Wychodzić mi z tego słoika. I właściwie obrócił ten słoik, i te ogórki się wysypały. Kwas się rozlał. I dla niektórych mogła to być tragedia. Jejku, nasz kościół piękny, te spotkania, grupy domowe, spotkania w świątyni, w krużganku salomonowym, to już nie będzie tego. To co my teraz zrobimy? Ano pójdziemy do Samarii, ano pójdziemy do Syrii, ano pójdziemy na Cypr, a pójdziemy jeszcze dalej tam czekają ludzie. To się stanie. Ten kwas będzie dalej zakwaszał, bo to jest Boży Plan. I będzie ta Ewangelia głoszona wszystkim narodom, na świadectwo. A potem przyjdzie koniec. I wierzę głęboko, że to jest ten czas, kiedy kiszone ogórki muszą być wyrzucone ze słoja. Jakkolwiek dobrze możemy czuć się w tym słoju. Ja pamiętam, wiecie, czasami niektórzy z nas, którzy są dłużej w kościele, mamy taką tendencję, takiego sentymentu. Rozmawiałem kiedyś niedawno z jednym bratem Tak zerknąłem teraz na niego porozumiewawczo Ale to jest takie ludzkie o, Pamiętasz jak nas było tak 30 osób jak się wszyscy, Jakie fajne spotkania były Jaka atmosfera była świetna Jak się wszyscy znaliśmy I mogliśmy godzinę ze sobą spędzać I modlitwy trwały i trwały Niektórzy pamiętacie te codzienne spotkania w domach Kolacje wspólne Jak cudownie było W tym słoiku z ogórkami Bóg to wszystko wysypuje Bóg wysypuje nas naszych wspomnień. Ten słoik to mogą być nasze wspomnienia, które mogą nas trzymać. Musimy albo rozbić, albo wyjść, albo dać się wyrzucić, żeby ten kwas mógł dalej zakwaszać. Prześladowanie, o którym mówi Słowo Boże, Księga Dziejów, rozdział 8, po zabiciu Szczepana, Kościół ruszył w teren i to się stało początkiem jego tak naprawdę rozwoju i ekspansji. Kościół poszedł po krańce ziemi, dotarł, do wszystkich narodów i chciałbym, żebyśmy ten kamienogórski słoik odkręcili, żebyśmy z niego chcieli wszyscy wyjść. Bo czasami jest tak, że jak ogórek taki jest duży i tak stanie w poprzek, to ciężko go wyjąć, prawda? Ciężko palcami, on taki, tak się zaklinuje gdzieś tam, trzeba go niestety wtedy widelcem, tak, i go tak dźgnąć i wtedy dopiero wyjdzie. Oby nie było takiego, takiej potrzeby, żeby Bóg nas musiał dźgać to jest obraz pewnych utrapień, prześladowań, ale czegoś, co Bóg musi użyć czasami, żeby tego ogóra wyjąć. Żeby On też nie blokował drogi innym, bo taki ogórek staje w poprzek, mówi, nie, tu jest dobrze. Niczego nie zmieniamy. Nie wyjdę. Na ulicę mam iść? Do obcych ludzi? Kiedy mi tu dobrze? No właśnie. Pamiętaj, że jak za długo jest, do, jest dobrze, to się pojawi szemranie. I ucisk. Taka jest, myślę Boża, prawidłowość. Co mamy robić? Chciałbym, żebyśmy, każdy z nas, zdobył się na bardzo poważną rozmowę z, z Jezusem, z naszym mistrzem. To nie jest kwestia tego nawet, że ja teraz bym poprowadził jakąś szczególną modlitwę. To jest łatwe, ja mam to przygotowane i to jest najmniejszy problem. Znam wersety biblijne, mogę podniesionym głosem tą modlitwę poprowadzić, my możemy poczuć dreszcz na plecach. I... Jasne, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś ty osobiście sam doszedł do punktu, w którym powiesz... Dosyć, już mam tkwienia w, ogół, w słoiku, dosyć. Ja chcę Panie zakwaszać, ja chcę być na zewnątrz. Jeśli za bardzo się rozrosłem, spuchłem, nie wiem, stoję w poprzek, dźgnij mnie, ale mnie wyjmij stąd. Wyjmij mnie, oczywiście nie chodzi o to, żeby zbór się rozproszył, ale chodzi o to, żebyśmy mogli być w miejscach, do których Bóg nas powołuje. Porozmawiaj z Jezusem bardzo szczerze na temat tego, jak On to widzi, kim Ty jesteś. Porozmawiajmy też z Jezusem o tym, jak On widzi ten zbór, tą wspólnotę czy jesteśmy zakręceni w tym słoiku tak na amen i Bóg będzie musiał czasami rozbić słoik, żeby tak właśnie został rozbity słoik w Jerozolimie. Został rozbity. Oni nie chcieli go odkręcić, nie chcieli sami wyjść, został rozbity. Więc rzecz w tym, żebyśmy umieli odkręcić to, co jest zakręcone, żebyśmy mogli otworzyć to i żeby ten zapach, cudowny zapach wonności Chrystusowej rozszedł się dookoła i wzorem takiej modlitwy zachęcam Was jest fragment, koniec rozdziału dziewiątego i początek dziesiątego, Ewangelii Mateusza Jezus mówi tam o wypchnięciu robotników na żniwo, tam naprawdę jest użyte słowo o wyrzuceniu wyrzuceniu robotników na żniwo w naszym przekładzie jest o wysłaniu to jest za słabe słowo, ono nie oddaje intencji, tekstu oryginalnego proście tedy Pana żniwa aby wypędził nawet wyrzucił robotników na żniwo w taki sposób widział to Jezus w taki sposób widzi to Bóg. Wypędzić, wyrzucić na żniwo. Aż przyjdzie czas, kiedy miecze będą przekute na lemiesze i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. To jest cudowne. Niech Pan nas błogosławi, a chciałbym w ciągu najbliższych, najbliższych kilku tygodni poruszać się wokół tego tematu. Rozważamy też pewną wizję, którą Bóg skierował do Kościoła. W piątek już się dzieliliśmy przemyśleniami na temat tej wizji. Chcemy też podjąć kolejne działania w sferze publicznej w mieście. Planujemy działania kościoła ulicznego. Już następne wyjście przewidziane jest na grudzień. Termin będzie jeszcze podany. To jest jedna z takich form odkręcania słoika, wychodzenia na zewnątrz. Ale jest ich dużo więcej. Niech Bóg Ci pokaże Twój sposób, Twoje wyjście, być może Twojej grupy. Być może jeszcze coś, co będzie korzystne dla nas wszystkich. Dziękuję Wam, kochane ogórki. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Amen.